Już 16! Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Mykietyn. W programie drugim czas na wiadomości kulturalne. Aldona Łaniewska-Wołk. Zapraszam. W Lublinie została podpisana umowa o współpracy między tamtejszą Wojewódzką Biblioteką Publiczną a Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Chcemy zdigitalizować i zabezpieczyć wszystkie zasoby bibliotek i instytucji kultury, w tym dziedzictwo zamojskich, mówi dyrektor Andrzej Rolla z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. One zostaną zamieszczone w naszej bibliotece cyfrowej. W tym momencie jest już ponad 12300 skanów z biblioteki w Kozłówce. To jest 18 biblii najcenniejsze z drugiej połowy XVIII wieku, które no, dla potomnych, dla przyszłości będą nieocenionym źródłem wiedzy. Dzięki temu projektowi zbiory będą powszechnie dostępne online. Padł ostatni klaps na planie filmu Adam, opartego na biografii Adama Małysza. Za reżyserię odpowiedzialny jest Tomasz Matuszczak. W sportowca wcieli się Bartłomiej Deklewa, który za rolę w Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej był nominowany do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Granie autentycznej postaci zawsze wiąże się z pewnymi zobowiązaniami i ograniczeniami, przyznaje aktor. Jak gramy jakąś rolę, która jest zapisana w scenariuszu, to jakby nie ma ograniczeń. Cokolwiek nie wrzucę, nie zagram w dublu, to jakby staje się to elementem postaci i no, kropka. A tu jest ograniczenie. Pierwszego dnia na przykład byłem bardzo skupiony i też zestresowany, ponieważ po każdym dublu zastanawiałem się, czy to było w jego energii, czy to jest podobne do tego, w jaki sposób mówi Adam i masz taką klatkę, w której jesteś. I teraz jak zrobić, żeby się w tym odnaleźć? I też pracować i się nie zajechać takimi myślami. Premiera filmu Adam w reżyserii Tomasza Matuszczaka planowana jest na 2027 rok. Tymczasem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie trwają ostatnie próby przed finałem ogólnopolskiego konkursu Młody Muzyk Roku 2026. Siedmioro młodych instrumentalistów wykona repertuar solowy z orkiestrą Polskiego Radia. Na scenie wystąpią m.in. 17-letni pianista Jakub Derej, z Bielska Białej i 17-letnia saksofonistka Lena Maruchacz z Warszawy. Zagram wariacje Witolda Lutosławskiego na temat Paganiniego. No czuję takie ogromne wyróżnienie, że mogę wykonać akurat jego dzieło w tej sali z taką orkiestrą. Bo dla mnie jest to bardzo ekscytujące, że mogę tutaj być z takimi wspaniałymi muzykami z różnych dziedzin, różne instrumenty tutaj są no i że możemy wspólnie przebywać przez te kilka dni, poznać się, dzielić się swoimi pasjami. Jest to konkurs na pewno w świecie muzycznym dla nas bardzo ważny i od tego nie musi zależeć cała nasza kariera, ale zdecydowanie zwycięstwo tutaj może nam dużo dać i takiej motywacji. i no jest to to świetny start dorosłości. Ta orkiestra i ta sala to po prostu jest niesamowite przeżycie, też świetna pani dyrygent. A wykonam dziś pierwszą część transodii Andre Vignon, belgijskiego kompozytora. Serdecznie zapraszam do słuchania. Młody Muzyk Roku to organizowany co dwa lata ogólnopolski konkurs, którego celem jest promocja najlepszych młodych muzyków grających na instrumentach klasycznych. W czerwcu zwycięzca będzie reprezentował Polskę podczas konkursu Eurowizji w Erywaniu. Dzisiejszy finał będzie transmitowany na naszej antenie. Początek o 20.00. Nowy węgierski rząd zamierza po przejęciu władzy zawiesić nadawanie programów informacyjnych w państwowych mediach. Brytyjski dziennik Guardian donosi, że wiadomości w przejętych przez państwo stacjach telewizyjnych i radiowych nie będą nadawane do czasu, aż nowa Rada Nadzorcza Mediów będzie w stanie zapewnić obiektywne relacje. O szczegółach Michał Makowski.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 obrazu kandydatów i problemów kampanii. Regulator węgierskich mediów nie zajął się problemem wyważonego i rzetelnego relacjonowania kampanii. Powiedział Egan Murphy, przewodniczący misji prowadzonej przez jedną z instytucji OBWE. Większość konstytucyjna zdobyta przez opozycyjną partię TISA pozwala na przeprowadzenie reformy węgierskich mediów. Michał Makowski, Polskie Radio. To były Wiadomości Kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.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 tu program drugi Polskiego Radia, już prawie 7 minut po 16. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i otwieramy popołudniowe spotkanie w audycji Wybieram Dwójkę. Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, w reżyserce Beata Stelińska, a przed mikrofonem Monika Zając. W tym składzie będziemy z Państwem do 18. Dziś wtorek, 14 kwietnia, to 104 dzień roku. Imieniny obchodzą Berenika, Jadwiga, Julianna, Justyna, Maksym, Maria i Walerian. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Dodam też, że dziś przy Międzynarodowy Dzień Dobrych Uczynków. Oczywiście zachęcamy do świętowania. Nasza dzisiejsza trasa obejmuje Pomorze, Lublin, Białystok, a także państwa bałtyckie, Włochy i Francję. Zaczniemy od wizyty w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, by opowiedzieć o przygotowanej dla zwiedzających akcji pod hasłem Wejście w historię. Jest to taki pierwszy moment, z którym mógłbym się zapoznać z naszymi eksponatami, zwłaszcza z tymi, które nie są prezentowane na co dzień na wystawie stałej. Więcej na temat wejścia w historię usłyszą Państwo już za kilka chwil, a za niecałe pół godziny połączymy się z Lublinem, by zapowiedzieć otwarcie nowej wystawy w Multimedialnej Galerii Centrum Spotkania Kultur. To wspólne przedsięwzięcie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i lubelskiego CSK poświęcone twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Nena Stachurska, Inka Turowska. Dziudzia Witkiewiczówna, Kazimiera Alberti, Rena Krzywicka czy Zofia Jagodowska. Co łączyło te kobiety? Otóż każdą z nich sportretował Witkacy w ramach działalności firmy portretowej. O ekspozycji Kobiety Istotne, Witkacy po 16.30 opowie historyczka sztuki i literatury dr Dorota Niedziałkowska. Z Lumina przeniesiemy się do Białego Stoku. Jest to z jednej strony trochę taka próba uporządkowania też świata i swoich spraw. Taki rodzaj trochę medytacji, takie odwzorowywanie cały czas tego samego elementu, który niby jest podobny do siebie, ale tak naprawdę każdy jest minimalnie od siebie różny. Chlorofil i krew. Taki tytuł nosi wystawa, na którą zabiorę Państwa jeszcze w tej godzinie. Po 17.00, po przeglądzie prasy zagranicznej, poświęcimy trochę czasu literaturze dziecięcej. W Bolonii rozpoczęły się właśnie międzynarodowe targi książki, które są okazją do spotkania wydawców, autorów, ilustratorów. O tym wydarzeniu z Katarzyną Domańską, promotorką i znawczynią literatury dziecięcej, porozmawia Aldona łaniewska wok I to jeszcze nie wszystko, bo za mniej więcej półtorej godziny w studiu pojawi się Roch Siciński, który opowie o konkursie dla młodych muzyków jazzowych organizowanym pod auspicjami Europejskiej Unii Nadawców. Z kolei w cyklu Wolne Słowo Wolna Europa zabrzmi głos Mariana Chemara, poety i satyryka, który urodził się prawie dokładnie 125 lat temu. Plan na dziś już Państwo znają, ale przecież w audycji Wybieram Dwójkę nie może zabraknąć znakomitej muzyki. Tę na dziś przygotowała Magdalena Łoś, a Zaczynamy od kompozycji Żyna Masneta. Le Carillon Wals o cabaret na Masneta. Ta kompozycja w interpretacji zespołu Lesiekl otworzyła nasze wtorkowe spotkanie. Zgodnie z zapowiedzią naszym pierwszym przystankiem będzie Gdańska, konkretnie Muzeum II wojny światowej, gdzie można już podziwiać trzy serwetki wyhaftowane na zesłaniu przez Jadwigę Makarską. Świadczą one o namiastce normalnego życia, które chcieli prowadzić Polacy na. Syberii. Pamiątki są pokazywane w ramach projektu Wejście w historię, o którym z pracownikami muzeum rozmawia Marzena Bakowska z Radia Gdańsk. Kierownik działu zbiorów dr Wojciech Łukaszum. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest taki cykl, którym przybliżają Państwo jakiś jeden wyjątkowy eksponat, więc co to jest za cykl? Mamy taki cykl, który nazywa się Wejście w historię. To jest taka inicjatywa, żeby pokazywać 4-5 razy w roku w takim miejscu ogólnodostępnym, niebiletowanym. Wyjątkowe eksponaty związane albo z jakąś historią, ale też pokazujemy w ramach tego cyklu obiekty nowe, które w danym roku do zbiorów dostaliśmy. To gablota poświęcona wejściu w historię, czyli naszemu cyklowi takiej niewielkiej ekspozycji, która wita naszych zwiedzających tuż przed wejściem na wystawę. Monika Sałoduszkiewicz z działu zbiorów. Jest to taki pierwszy moment, z którym mogą się zapoznać z naszymi eksponatami, zwłaszcza z tymi, które nie są prezentowane na co dzień na wystawie stałej. I od 8 kwietnia mamy okazję oglądać tutaj hafty wykonane przez panią Jadwigę Makarską. Pani Jadwiga została deportowana wraz z całą rodziną w głąb Rosji Radzieckiej w czerwcu 1940 roku. Dlaczego akurat te hafty pani zaprezentowała tutaj? Kaniny są bezpośrednio związane z cyklem, który rozpoczęliśmy pod koniec ubiegłego roku. Ten cykl nazywa się sploty. Sploty mają za zadanie pokazanie tkanin jako elementów, które łączą przeszłość z teraźniejszością. Czyli są to takie przedmioty codziennego użytku, które mogliśmy widywać w domach dziadków, w domach naszych rodziców a które opowiadają pewną historię. W związku z tym zdecydowaliśmy się tutaj na pokazanie tych obiektów, które zostały wykonane na zasłaniu. Tenże cykl będzie kontynuowany przez cały kolejny rok, 2026, a w 2027 roku będzie zwieńczony wystawą. Widzę tutaj trzy obiekty zaprezentowane. Dokładnie. Są to trzy obiekty wykonane przez Jadwigę Makarską na, na zesłaniu i przywiezione przez nią do Polski w 1946 roku, kiedy udało jej się powrócić do kraju. Te obiekty miały... Za zadanie przywrócenie takiego polskiego charakteru izbom, które zajmowała pani Jadwiga wraz ze swoją rodziną i też dzieliła z innymi rodzinami. W związku z tym te wszystkie elementy wystroju wnętrza, dbałość o to, żeby to wnętrze było schludne, żeby było czyste i nawiązywało odrobinę do tego, jak wyglądały wnętrza, z których zostali wywiezieni, były dla niej szczególnie istotne. Jakie w ogóle ma znaczenie w tak dramatycznych okolicznościach, jak zesłanie na Syberii, tworzenie takich rzeczy. Musimy też zdawać sobie sprawę, że kiedy trafiamy z własnego domu, który jest przez nas urządzony, który znamy, on jest przyjemny estetycznie, do izby, którą musimy dzielić z jedną bądź dwoma rodzinami, która jest zupełnie surowa. Musimy sobie te nowe warunki i te obcą dla nas przestrzeń zaadoptować do tego, żebyśmy mogli w niej funkcjonować.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 To są motywy kwiatowe, serwety dwie i jedna serweta, która przypomina mi jajko. Wszystkie te serwety były wzorowane na wykrojach, które pani Jadwiga zabrała ze sobą pospiesznie, pakując się już na wywózkę. To było dla niej szczególnie ważne, ponieważ zarówno ona jak i jej matka i później córka zajmowały się haftem. Widzimy tutaj wykroje kwiatowe, hafty kwiatowe, które Przede wszystkim pochodzą z arkuszy dostępnych w przedwojennym magazynie Bluszcz. I tutaj nad serwetami także zaprezentowała Pani taki wykrój z gazety. Jest to kopia cyfrowa oryginalnego wykroju pochodzącego właśnie z magazynu Bluszcz z 1928 roku. Przechowywana również pieczołowicie przez córkę Pani Jadwigi, który został nam podarowany. Jest także fotografia. Czy to jest właśnie fotografia autorki tych serwet, tych haftów? Naturalnie tak. Przedstawia Jadwiga Makarską. Jest to fotografia wykonana z czasów, kiedy pani Jadwiga miała około dwudziestu kilku lat. Jest to jeszcze fotografia wykonana na Wileńszczyźnie. Pani Jadwiga była absolwentką gimnazjum humanistycznego dla dziewcząt w Półtusku. Następnie podjęła pracę jako nauczycielka w szkole podstawowej. I jest to fotografia pochodząca z tego okresu, czyli możemy przyjąć, że są to mniej więcej lata, koniec lat dwudziestych. Dlaczego zesłano ją na Syberię? Została zesłana na Syberię dlatego, że jej mąż był oficerem Wojska Polskiego, był rezerwistą. W związku z tym wiadomo było, że ona znajdzie się prędzej czy później na listach NKWD. Sytuacja była tego rodzaju, że pani Jadwiga mieszkająca w województwie lubelskim w sierpniu 1939 roku gościła w swoim domu mamę oraz swojego brata. Przebywała tam również z córką. Mąż już wówczas został powołany do Wojska Polskiego i 20 czerwca 1940 roku niestety zostali wywiezieni, zostali deportowani w głąb Związku Sowieckiego. Była tam do 1946 roku. Powróciła do Polski razem z mamą i córką. Niestety brat, który przebywał z nimi na zesłaniu, ciężko zachorował na zapalenie płuc i w 1944 roku zmarł. Haftowane serwetki oraz inne pamiątki po rodzicach przekazała Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku córka Jadwigi Makarskiej. Tkaniny można oglądać do końca maja w gablocie ustawionej w holu przy wejściu na wystawę stałą. Słuchają Państwo dwójki już prawie 22 minuty po 16. To Piotr Anderszewski i jego interpretacja preludium z piątej suity angielskiej emol Jana Sebastiana Bacha. Fortepian owszem zabrzmi w najbliższą niedzielę w naszym radiowym studiu imienia Władysława Szpilmana, ale w zupełnie innym kontekście, mianowicie w towarzystwie gitary elektrycznej. Pianista i kompozytor Andrzej Karałow oraz reprezentant wiedeńskiego środowiska muzyki alternatywnej i improwizowanej Burkhard Strangl Będą, jak deklarują, wspólnie poszukiwali nowych tekstur i subtelnych Współbrzmień, unikając pośpiechu i zbędnych dźwięków. Niedziela, godzina 17, radiowe studio Szpinmana. Jeśli chcieliby państwo wziąć udział w tym wydarzeniu, czekamy na telefony 22 645 22 22. Już za chwilę wybieram dwójkę, połączymy się z Lublinem, a już teraz sięgamy po fonograficzną nowość. To nagranie z nowego albumu francuskiego tenora Syrlina Dubois. La mer, ni l'ouragan des mers. Toi que nous nous aimons, ne courbera ta tête. Bleue. się sure. To Céline Dubois i Orkiestra Filharmonii Brukselskiej w M.O.N.U. kompozycji Kamila Sensansa. Tu dwójka, już 16.32. Gość dwójki. W studiu Polskiego Radia w Lublinie jest już historyczka sztuki i literaturoznawczyni dr Dorota Niedziałkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Kobiety istotne, Witkacy. O tej wystawie będziemy rozmawiać. Ta ekspozycja już w najbliższy piątek zostanie otwarta w multimedialnej galerii Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. To będzie już drugi, drugie takie przedsięwzięcie poświęcone twórczości Witkacego w tym miejscu, w stosunkowo nowej galerii CSK, Podobno Witkacy twierdził, że sztuka powinna wykraczać poza rzeczywistość i zastanawiam się, czy te przedsięwzięcia w jakiś sposób są realizacją tej, tej idei. Witkacy właśnie w ten sposób myślał o sztuce czystej formy i zakładał, że widz obcujący z dziełem sztuki albo idący do teatru na e, sztukę właśnie będącą dziełem czystej formy. Będzie um, odczuwał dreszcz metafizyczny i wychodził z teatru z wrażeniem, jakby obudził się z dziwnego snu. Um, tutaj w Lublinie będziemy mieć przede wszystkim portrety. Um, Witkacy nie zaliczał portretów do twórczości istotnej, choć niektóre takimi mogły być. Będzie na tej ekspozycji dużo typów C, które... Też pozwalały artyście, mimo że zakładając firmę portretową w 1925 roku, e, mimo że oficjalnie pożegnał się z twórczością poważną, wysoką, jednak w, jakby tworząc portrety tego rodzaju, pozwalał sobie na, na powrót. E, tak, tak, oglądając TPC, które zostaną, zostały w sposób bardzo ciekawy, zaanimowany przez panią Karolinę Rospędowską, graficzkę z Centrum Spotkania Kultur, myślę, że będzie można odnaleźć y, i zaskoczenie, i y, y, ucieszyć się tym, bo Witkacy był pełen poczucia humoru i także taki aspekt y, tego wydarzenia będziemy mieć przed sobą. Portrety Witkacego powstały, przypomnijmy, w ramach firmy portretowej, czyli takiego przedsięwzięcia, w ramach którego portretował i osoby sobie znane ze swojego otoczenia, ale także tworzył portrety na zamówienie. To są często dzieła bardzo barwne, wręcz takie, które mają w sobie elementy ruchu. Przypomnijmy, część z nich powstawała, gdy Witkacy był pod wpływem narkotyków. I zastanawiam się, czy takie dzieła potrzebują jeszcze dodatkowego wzmocnienia multimedialnego. To jest taki trend, mam wrażenie, dosyć albo coraz częściej pojawiający się w różnych instytucjach. Chciałam Panią zapytać, jako historyczkę sztuki, czy ma Pani takie poczucie, że w tym dzisiejszym świecie, gdzie podczas, w którym atakuje nas przecież tyle bodźców, już coraz trudniej jest nam obcować ze sztuką taką, jaka ona jest i właśnie uciekamy się do tego rodzaju Podbicia niektórych jej efektów? myślę, że każdy sposób jest dobry, aby ze sztuką wysoką trafić do bardziej masowego odbiorcy. I y, oczywiście to jest tak, że nic nie zastąpi kontaktu z dziełem sztuki y, na płótnie, na papierze, do którego można pójść w muzeum. Niemniej jednak tą zachętą może stać się właśnie tego rodzaju przedsięwzięcie, żeby y, zaprosić widza właśnie poprzez, takie um, atrakcyjne wizualnie, atrakcyjne multimedialnie formy właśnie do tego kontaktu. Jak rozumiem pojawiają się tutaj elementy animacji, ale także dźwięki, które jakoś to doświadczenie mają wzbogacić. To jest niespodzianka, czy ostatecznie tak będzie. Natomiast co będzie, jeżeli chodzi o dźwięk? Będzie głos lektora, który będzie czytał pewne teksty. Nie wiem, czy mogę wszystko zdradzać. Dobrze, to pozostawmy w takim razie część z tych efektów do odkrycia dla osób, które będą tę wystawę zwiedzać i skupmy się na tych tytułowych kobietach, bohaterkach portretów, które państwo wybrali na tę ekspozycję. Z którymi portretami, z którymi postaciami będziemy mieć do czynienia? Kobiety istotne to dość pojemny tytuł, który obejmuje... Te kobiety, które były dla Witkacego obiektami uczuć, ale jednocześnie te, które go fascynowały intelektualnie. Kobiety, z którymi się przyjaźnił albo z, którymi, z których mężami był w stosunkach towarzyskich. Mamy reprezentantkę rodziny, no a także kilka portretów znajomych bądź osób, które kupiły e, wizerunek w firmie portretowej. Wspomniała e... pani o tym, że to są przede wszystkim portrety typu C, czyli... Nie, nie tylko typu C, ale tak. Y, firma portretowa wykonywała portrety od najbardziej realistycznych typu A i B poprzez właśnie y, ekspresyjne, deformacyjne, troszeczkę skierowane w kierunku karykatury typu C. Te, które większość z nas kojarzy z obrazami tworzonymi pod wpływem środków psychoaktywnych. Tych y, wybraliśmy, wybrałam y, kilka. A także mm, reprezentowane są jeszcze typy e, D i e. e. W zasadzie siedem typów firmowych jeszcze z podtypami, które mm, pokazują jaka była oferta firmy portretowej. E, typy D i e, e nie były wykonywane pod wpływem środków psychoaktywnych, ale ich efekt mógł być podobny do tego, co działo się w typie C. I, I to jest tak, że y, typ y, A i B y, był przede wszystkim zamawiany. Typ C z kolei przede wszystkim Witkacy rezerwował dla swoich przyjaciół i znajomych i on najczęściej był wykonywany podczas tak zwanych orgi w sytuacjach spotkań towarzyskich, y, które służyły rozmowie, y, wspólnemu biesiadowaniu. No, a także i testowaniu różnego rodzaju środków, które, które w tamtym, na które w tamtym czasie też troszeczkę jednak inaczej patrzono niż dzisiaj. One były bardziej powszechne. Um, i, um, mam na myśli narkotyki, e, I właśnie w trakcie tego rodzaju seansów przyjaciele, na przykład e, białynicy, birulowie, e, który, którzy byli właścicielami willi Olma, Mieli przygotowany papier oraz pastelowe kredki i Witkacy, kiedy e, odczuwał, że to jest ten moment, wybierał sobie z towarzystwa e, modela bądź modelkę i wykonywał portret. E, portret ten w podziękowaniu za gościnę przychodził na własność właścicieli, ewentualnie był darowywany modelowi lub modelce. E, w rekordowy wieczór Witkacy wykonał 16 portretów w trakcie właśnie takiego y, rozciągającego się długo w noc y, spotkania. To już nawet nie firma, a fabryka portretowa, można powiedzieć. A czy na tej wystawie, zatytułowanej Przypomnijmy: Kobiety Istotne, pojawiają się wyłącznie wizerunki kobiet? Nie. Wystawę, ekspozycję rozpoczyna autoportret Witkacego, znaczy jeden z pierwszych obiektów, ponieważ chcieliśmy pokazać naszego bohatera, troszeczkę o nim powiedzieć, bo em, ekranom z animacjami towarzyszą tabliczki. Na tabliczkach jest e, troszkę e, informacji e, o dziełach. Jest właśnie miniaturka dzieła, jest troszeczkę tekstu, gdzie, z którego można dowiedzieć się, kim był Witkacy i co głównie robił. A jeżeli chodzi o kobiece bohaterki, tam też przeczytać o ich historiach. Więc autoportret Witkacego, który tam pozwala spojrzeć na jego i jego tak zwany harem metafizyczny. No i też jedna niespodzianka, bo pod postacią hinduski Witkacy sportretował swojego przyjaciela Bogdana Filipowskiego, który właśnie w trakcie takiego prawdopodobnie narkotycznego spotkania wydał mu się piękną, ubraną we wschodnie ozdoby kobietą. Hmm. Ta wystawa zostanie otwarta już w ten piątek w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Będzie ją można podziwiać do końca roku. Pani jest opiekunką merytoryczną tej ekspozycji. Przedstawiłam Panią na początku jako historyczkę sztuki i literaturoznawczynię. W zasadzie całą swoją karierę Pani wiąże właśnie z twórczością Witkacego. To zarówno tą literacką, jak i Plastyczną i muszę Panią zapytać, z Pani perspektywy, która z tych gałęzi twórczości, no, artysty przecież bardzo wszechstronnego, jest najistotniejsza? A może nie sposób o Witkacym mówić, pisać w oderwaniu od właśnie tych różnych przestrzeni, w których funkcjonował? Mitkacy był artystą totalnym, był artystą wybitnym, który potrafił połączyć wiele rodzajów sztuki, w każdej z nich czuł się znakomicie, czuł się profesjonalistą, ale też trzeba pamiętać, że najdłużej, bo Pisarzem był w pewnym czasie, e, filozofem przede wszystkim w latach 30., bo nauka też go interesowała, ale najdłużej przez całe swoje życie był e, artystą, malarzem, rysownikiem i fotografem i e, ten rodzaj twórczości. Poza tym, że był źródłem zarobkowania, to jednak był e, dla Witkacego, mm, wydaje mi się, y, no, najważniejszy to trudno powiedzieć z mojej perspektywy, jest on najbardziej frapujący, ja uwielbiam e, wszystkie wytwory Witkacego jako e, artysty sztuk wizualnych, o, oczywiście lubię także literaturę, przepadam za powieściami. Do świata Witkacego i to dosłownie będzie można wejść odwiedzając nową wystawę w Multimedialnej Galerii Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. O tym przedsięwzięciu i o Witkacem Artyście Totalnym opowiadała dziś dr Dorota Niedziałkowska. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję i zapraszam na wystawę. A wital i jego zespół w finale kwartetu smyczkowego f -dur, amerykańskiego Antonina Dworzaka. I ta muzyka zaprowadziła nas wcale nie na dziki zachód a do Białego Stoku. Chlorofil i krew to tytuł najnowszej wystawy w białostockiej galerii Sledzińskich. Jej autorką jest Irmina Staś, absolwentka wydziału malarstwa w pracowni profesora Leona Tarasewicza w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, aktualnie pracująca na wydziale sztuki mediów w tej. Uczelni. Artystka w swojej pracy malarskiej postanowiła zainspirować się tkactwem, a konkretnie tkaniną dwuosnowową, czyli bogatą w ornamenty tkaniną z Podlasia. Wystawę w towarzystwie kuratorki Katarzyny Sibierskiej zwiedziła Maria Czok. Chlorofil i krew, cóż to znaczy? Chlorofil i krew to jest najnowszy cykl prac Irminy Staś.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 to podejdźmy tutaj do jednej z prac. Może najpierw zacznę od tkaniny, bo to jest chyba dość wyjątkowa sytuacja, że na wystawie prac malarskich, które czerpią z tej tkaniny dwuosnowowej, możemy też podziwiać same tkaniny. Od samego początku myślenia o konstrukcji wystawy i o aranżacji przestrzeni Zależało zarówno mi, jak i Irminie na tym, żeby wejść w taki prawdziwy dialog z tymi tkaninami, czyli żeby one też pojawiły się w przestrzeni galerii. I tutaj e, dzięki uprzejmości Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, ta tkanina dwosnowała właśnie pojawia się tutaj w przestrzeni galerii, jest wprowadzeniem i zakończeniem wystawy. Do prezentacji wybrałyśmy tkaniny, które też według nas Wiążą się tutaj z tym tytułem Chlorofil i krew. Jest czerwony kolor na przykład. Tak, z jednej strony jest czerwony kolor, czyli tkanina z motywem zwierza, która otwiera wystawę i na której jest prezentowany jak sam motyw zwierzę, które takim jest zwierzem w zasadzie dosyć abstrakcyjnym. I też pojawia się taki drobny element, który jest zapowiedzią tkaniny, która kończy wystawę, czyli drzewo życia, które tutaj jest takim drobnym ornamentem wypełniającym przestrzeń, natomiast w tej tkaninie zielonej, która zamyka wystawę jest już głównym tematem przedstawionym. Czyli przechodzimy od koloru czerwonego do zielonego i my teraz też przechodzimy przez te ekspozycje w Galerii Slędzińskich. Przypatruje się pracom Irminy Staś i rzeczywiście w jej malarstwie można odkryć pewne powiązania z tkaniną dwuosnowową. Tak, ta seria Chlorofil i krew właśnie miała bezpośrednio nawiązywać. Tak? Na obrazach pojawiają się dwa elementy. Jeden element jest zaczerpnięty ze świata zwierzęcego, natomiast drugi ze świata roślinnego. I irmina, tak jak tkaczka, malarsko podchodzi do tematu i przeplata ze sobą te dwa wątki. Też zachowała strukturę nawiązującą do organizacji przestrzeni, które są na tych tkaninach dwuosnowowych. Przy czym pozostała przy swoich charakterystycznych, moim zdaniem już, dla jej malarstwa elementów, które się pojawiają już też w poprzednich seriach, w przekrojach i w ornamentach. Czyli są to oczy, piersi, zęby, palce. Paznokcie. Tutaj uzupełniono ten element organiczny, czyli płatki kwiatów, źbła trawy, kłosy zboża i elementy wyciągnięte też tak jakby od góry patrzeć na tatarak, czyli na pałkę wodną. Tutaj w zestawieniu z motywem piersi, też tak jak Irmina opowiadała akurat o tym zestawieniu, to zależało jej na tym, żeby też skontrastować tą miękkość i delikatność piersi, jako obiektu z takim właśnie twardym tatarakiem. Rzeczywiście w pracach Irminy Staś również widać, jak w soczewce, że sztuka czasem spotyka się z matematyką. Tak, Irmina sama też mówi o tym, że ten jej proces twórczy jest mało romantyczny i wymaga dużo pracy,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 Wystawę prac Irminy Staś można oglądać w Galerii Slędzińskich w Białymstoku do 16 maja. A my do godziny 17 słuchamy kompozycji Filipa Glasa.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 autopromocje.